To Naruto.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 Przysięga krzaczastych brwi, miłość i poświęcenie. Muszę czuwać! Muszę ich chronić. Sasuke! Ale mi się świetnie spała! Uh. Sasuke! Przez ten cały czas się nami zajmowałaś. Dzięki Sakura! Dzięki tobie wydobrzeliśmy! To Teraz zobaczysz, jak to jest być ofiarą. Uciekać w panice i przerażeniu przed drapieżnikiem, którym jestem ja. <śmiech> <śmiech> Straciłam głos! Wszyscy straciliśmy głos! To był tylko sen. Oh, nie mogę uwierzyć, że to już dzień. O nie! Wiewiórka? O, rany, nie strasz mnie tak maluchu. Mało brakowało. Byłem pewien, że to zadziała. Myślisz, że zobaczyła kartę wybuchową na wiewiórce? Nie, to nie to. Hmm. Więc co? Jak uważasz? Myślę, że powinniśmy podejść bliżej i dowiedzieć się. Ruszajmy. <śmiech> Hmm? Okej. Okay. jeśli uda mi się złapać 20 tych liści zanim spadną na ziemię To Sakura zakocha się we mnie A jeśli się nie uda To nigdy nie odwzajemni moich uczuć Muszę sprostać temu zadaniu Leśne, krzaczaste brwi, ale ci wolą! Nie mogę uwierzyć, że to powiedziała! Pokażę jej, ile jestem wart! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, tak! Złapię wszystkie! i Jeszcze jeden! Uf. Co to? Uf. Mało brakowało. Karta wybuchowa eksploduje po określonym czasie. Kto mógł zrobić coś tak okropnego? Dobra, przestańcie się chować i wyjdźcie. Jak on mógł nas zauważyć? Byliśmy szybcy. Bez nadzieja. Teraz, gdy nas znalazł, zacznie się jazda. Spokojna głowa. Chowanie się nie poskutkowało, więc zastosujemy strategię numer dwa. Co? Mówisz poważnie, Ino? A coś ci się nie podoba? Spokojnie, to musi się udać. Cóż, nic nam nie pozostało. A, wow! Proszę bardzo, to najchłouga, najlepszy z zeszłorocznych nowicjuszy. Mogę prosić o autograf? A, to wy. Tak. Plan B. Ciekawe, czy zakochasz się we mnie po tym, co za chwilę zobaczysz. Cześć! Od dawna marzyłam, by cię w końcu spotkać Nei, a ty. Spadaj. Co? Powinna szczena opaść! Czemu to nie działa? Trzymajcie mnie, bo zaraz komuś stanie się krzywda! Czy ty właśnie podniosłaś na mnie rękę? Chcesz ze mną walczyć? Odejdźcie. Nawet gdybym odebrał zwój takim cieniasom jak wy, to potem wszyscy by się ze mnie śmiali. Heh. Uciekają jak karaluchy. Tak jak myślałem. Ktoś taki jak on nie zabrałby nam zwoju. Chyba, że sami byśmy go zaatakowali. Wątpię, czy znajdziemy kogoś słabszego od nas. Ale z ciebie, wartowniczka, śpisz na siedząco. Przynajmniej nie musisz już ich pilnować, bo po co, skoro was znaleźliśmy? A teraz obudź sasukę. Chcemy z nim walczyć. Nie dostaniecie go, ćwoki. Czego tu chcecie? Czego naprawdę chcecie? Myślicie, że nie wiem, że Orochimaru wam steruje? Co to za dziwna rana na szyi Sasuke? Za tym też wy stoicie, prawda? Chcecie z nim walczyć teraz, gdy nie może się bronić! Co ta mała sobie wyobraża? Nie będę stał bezczynnie i słuchał, jak nas obrażasz. Czekaj za Co? Czego? To oczywiste. Ta ziemia wygląda, jakby została przed chwilą przekopana. A ten rodzaj prawy nie rośnie w takich miejscach. Zapamiętaj, że nie ma sensu zastawiać pułapek, które widać na pierwszy rzut oka. Jesteś żałosna. Rzuciłaś kunai, żeby wiewiórka nie aktywowała pułapki, tak? Teraz. Następna pułapka? Uwaga! Nieźle, dziewczynko. Najwyraźniej nie nadajesz się na nicie. Ktoś tak słaby jak ty powinien się bardziej starać, nie sądzisz? Huragan liścia! Ua! Co? Co on robi? Ty chyba też musisz się bardziej postarać. Kim jesteś? Przystojniakiem z wioski liścia. Nazywam się Rock Lee. Co? Co ty tu robisz, Lee? Będę zjawiał się zawsze, kiedy będziesz potrzebowała pomocy, Sakura. Mm. To wszystko dzięki tobie, maleństwo. Ale czas, żebyś ruszyła przed siebie. Ale przecież w czasie testu jestem twoim wrogiem. Sakura, już ci powiedziałem. Hmm? Będę cię bronił do końca swoich dni. Zastań moją dziewczyną. Przysięgam zawsze cię chronić. Tak, dziękuję, Rokli. Tak, powiedziała tak, Gajsensei, ona powiedziała tak. Widzę, że nie mam wyboru. Zaku, zajmij się Sasuke. a ja się wezmę za resztę. Wygląda na to, że Sakura nie jest w stanie walczyć. Ten gość z krzaczastymi brwiami jest niezły w tej jutsu. Może być ciekawie. Jestem pewien, że za twoim atakiem kryje się jakaś sztuczka, więc nie będę marnował czasu na uniki. W końcu widziałem już twoje jutsu. O! Twardy jest. Oczywiście będzie ciężko, jako że jest trzech na jednego, ale muszę zaryzykować. Pokonam jednego po drugim. Użyję całej mojej siły. Um, yeah. O nie! Chyba nigdy nie znajdziemy kogoś słabszego od nas. Nie bądź taka pewna. Prawdopodobnie drużyna Naruto jest jeszcze słabsza od naszej. Natychmiast to odwołaj, Głąbie! Ale co? Naruto i Sakura są beznadziejni, ale nie pozwolę ci oczerniać Sasuke. On jest wspaniały! Niech ci będzie. A może ten twój Sasuke jest lepszy w teorii niż w praktyce? Dobrze, dobrze. Przepraszam, jeśli cię zdenerwowałem. Beznadzieja. Jedno złe słowo o Sasuke i od razu dostaję okrzan od jego największej fanki. Sasuke nie przegrałby żadnej walki. Ha! Co innego Sakura. Hej! Sasuke leży! A Sakura walczy. Coś ty powiedział? Spóźniał się. To mu się nie zdarza. On ma obsesję na punkcie punktualności. Może natknął się na wroga? Ech, myślisz, że... Na pewno nic mu nie jest. Mimo to... poszukajmy go. Dobrze. Tak! Udało mi się! Wreszcie opanowałem to Jutsu! Koniec odpoczynku! Marnujesz cenny dar młodości! Ja, to tylko Li mógł je w końcu opanować. Udało się! Udało mi się! Li! Tak je Jeśli wystarczająco się postaram, to mogę zrobić wszystko! Naprawdę dałem radę! Nowe Jutsu, technika lotosu jest zakazana! No, no! Jak to? Dlaczego? To Jutsu! stanowi ogromne obciążenie dla mięśni. To technika poświęcenia. Zwykle ludzie używają maksymalnie do 20% siły mięśni. Rozumiesz? Do 20%. Gdyby użyć całej mocy, mięśnie zdezintegrowałyby się. Dlatego mózg reguluje ilość energii, jaką można pozyskać z mięśni. Jednak to jutsu jest inne. Wykorzystuje czakrę, która zmusza umysł do przekroczenia granic wytrzymałości, umożliwiając wykonanie błyskawicznego taijutsu. Innymi słowy, ta technika bazuje na zmuszeniu ciała do wykonania olbrzymiego wysiłku. Dlatego właśnie jest tak bardzo niebezpieczny. Tego jutsu można użyć tylko w jednym przypadku. Musi być spełniony jeden warunek. Rozumiem. Jaki to warunek, ser? Jesteście gotowi? Musicie to sobie wziąć do serca! Warunek to... Warunek to... Gaj sensei muszę użyć lotosów. Warunek został spełniony. Muszę zastosować to jutsu. Ochrona życia, życia kogoś, kogoś bliskiego! Zniknął? Jeszcze nie! Hm. Niedobrze, dos, Co on teraz zrobi? Na marz! Kwiat I co ty na to? Ha! W porę mi się udało. To uderzenie mogło się dla ciebie źle skończyć. Co? Niemożliwe! Co za straszne Jutsu. Ledwo z tego wyszedłem, choć spadłem na miękką ziemię. Teraz moja kolej. O nie. Moje ciało jeszcze się nie zregenerowało po tym jutsu. Nie, Twoje jutsu jest rzeczywiście szybkie. Ale nasze jest jeszcze szybsze. Osiąga prędkość dźwięku. Wysiłek sam w sobie nic nie znaczy. Teraz pokażemy Ci coś, co nazywamy ścianą. <śmiech> <śmiech> Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Europą. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w ziemi. Leszek Stuń, Joanna Pach, Zbigniew Konopka, Kinga Tabor, Modest Kruciński, Robert Stondera, Łukasz Lewandowski, Brygida Kurowska, Cezary Kwieciński, Marcin Przybylski i inni. Mam tego dość. Zawsze jestem o krok z tyłu i wszyscy muszą mnie bronić. Chcę być jak Sasuke, Naruto, czyli... Zaraz, czy ja powiedziałam, że chcę być jak Naruto? Cóż, on przynajmniej bez wahania rusza do akcji. Więc tak, chcę być jak Naruto. W następnym odcinku Sakura rozkwita. Teraz dopiero zacznie się prawdziwa walka.